uznaj, że masz uznaj, że masz uznaj, że masz że posiadasz już się tym ciesz, halleluja Boże, wywyższa Cię za to, że mam uwielbiam Cię za to, że mam uwielbiam Cię, że posiadam, halleluja i otworzyły się oczy ich otworzyły się oczy otworzyły się Chłopaki nie mieli nic do stracenia. Nic do stracenia. Byli ślepymi żebrakami. Rozumiesz? W starszonych ubraniach nie mogli pracować. Nie było zus nie było rent, nie było domów opieki społecznej. Byli na straconych pozycjach. Zjedli tylko to, co im dali do rąk. Rozumiesz? Było im bardzo ciężko. Dzisiaj byłoby zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ale tak samo wiary potrzebują dzisiaj ślepi, jak potrzebowali wtedy. Jeden z naszych przyjaciół z Kościoła ma taką wizję, żeby w Polsce jest 90 tysięcy niewidomych za, zarejestrowanych. Chce zorganizować teraz pieniądze na 90 tysięcy audiobooków, które, na które, gdzie będą nagrane na, nauczania na temat wiary. I chce rozdać tym ludziom. I chce budować ich wiarę, a następnie uzdrowić je ze szlepoty. Wariant Boże, prawda? Chcę uzdrowić 90 tysięcy ludzi ze szlepoty. Taką, taką ma wizję. Przed do mnie tą wizją. Mówi, czy mógłbyś mi w tym pomóc? Ukały mi się nogi. Wiesz co powiedziałem? Oczywiście, że mógł. Oczywiście, że mógłbym ci w tym pomóc. Mógłbym ci pomóc w uzdrowieniu 90 tysięcy średniów w Polsce. Okay. Bo są, bo ludzie potrzebują wiary. Spójrz teraz z perspektywy wszechmocy Boga na jakikolwiek problem, z którym tutaj przyszedłeś. Problem natury psychicznej, problem natury fizycznej, problem natury materialnej, problem natury duchowej, cokolwiek. W ogóle nie ma znaczenia problem. Chcę, żebyś rozumiał. Nie ma znaczenia rozpiętość twojego problemu. Nie ma w ogóle znaczenia żadna rozpiętość twojego problemu. Jak tu siedzimy, każdy z nas ma inny problem. Ale potrzebujemy tej samej wiary. Jest napisane siarna wiary. Siarna. Potrzebne jest siarno wiary do uzdrowienia z AIDS i potrzebne jest siarno wiary do uzdrowienia z upieżu. To samo siarno wiary. To samo wiary. Dla Jezusa nigdy nie był problem. Czy człowiek był ślewy, czy człowiek był martwy, czy człowiek był biedny? Dla Jezusa nie był problem. Dla Jezusa nie był problem. Nie stanowiło problemu jak jakość jego problemu. Wiedzę co dla Jezusa stanowiło problem? Czy wierzysz, tak? Czy wierzysz? To stanowił problem dla Jezusa! To stanowi problem! To jest problem! Boże się tym związa! I ludzie mówią, zrób to poza moją wiarą. Zrób to poza moją wiarą, coś Ci powiem. Jeżeli jesteś nie nienarodzony z Bożego Ducha, a jeżeli jesteś człowiekiem niewierzącym, to ja Ci pomogę moją wiarą. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, wierzysz w Boga. Ale nigdy nie słyszałeś tej nauki, o której mówię, to też ci pomogę swoją wiarą. Jak jesteś człowiekiem wierzącym i słyszałeś tą naukę, to ci nie pomogę moją wiarą. Rozumiesz? Prosto. Ale w każdym z tych przypadków i tak potrzebuję jakiejkolwiek formy twojej wiary. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie poznał jeszcze Jezusa, to dla mnie. Wiesz, co będzie ziarnem wiary w Twoim życiu? To, że jak poproszę Ciebie do wyjścia o modlitwę, to, że wyjdziesz. Po prostu przyjdź. Po prostu przyjdź. To będzie akt wiary. Bóg mnie tego nauczył. Byłem w jednym kościele, który prowadzi też ośrodek dla bezdomnych. Wszedłem na taki, tam taki podest był, żeby głosić. I był tam taki pastor, który był takim poważnym pastorem bardzo. Pastorem z pastorów, ja tak się patrzy na mnie. Co ja tam zrobię? I tu się działo dużo ludzi. A później mówi, tak, teraz im powie, że kto wejdzie na ten podest, tutaj do ciebie to będzie uzdrowiony. A ja sobie myślę, na pewno tak nie powiem. Patrzę na tego pastora. A w mojej głowie było tysiące myśli, że jeżeli ktoś nie będzie uzdrowiony, znaczy, nie przypuszczałem, żeby ten pastor się rzucił na mnie, ale chodziło mi o to, że już mnie nigdy tam nie zaprosi, to jeszcze byłoby do zniesienia. Ale najtrudniejsze było dla mnie przetrwać z moją duszą dalej. A więc powiedziałem takim cichym głosem, ale mikrofon był głośny. Ktokolwiek chce być uzdrowiony, tutaj wejdzie. I miałem taką wspaniałą, humanistyczną myśl ratującą moją duszę może nikt nie wejdzie. Cichutko liczyłem na to w swojej duszy. Miałem cichą nadzieję. A pastor patrzył. Zaczęli wchodzić. I weszło ich dużo. I zaczęli pytać, jakie mają choroby. Cukrzyca. Nowotwór, mówię, o Boże. Patrzyłem na rozmiar problemów. A Bóg do mnie mówił, cenoński, Patrz na rozmiar problemów, bo nigdzie w Biblii nie znalazłeś takiego fragmentu, że ja patrzę na rozmiar problemów. Nie, patrz na rozmiar tych problemów. Ja potrzebuję wiary, teraz Twojej przede wszystkim, żebyś pomagał mi do wiarastwo tych ludzi. Oni byli uzdrawiani. Jeden po drugim. Jeden po drugim. Widoczne rzeczy znikały, niewidoczne, nie mogły być zdiagnozowane, ale ludzie przyjmowali uzdrowienie. Pastor tańczył z bębenkiem, znikał, skakał bębenki. z tego blisko 70-letniego faceta, który tam skacze z tym bębelkiem i cieszy się jak dziecko. To, co widzialne, jest mylne! Zawsze! To, co widzisz, nie dotyczy Boga. To, co widzisz, ma Ciebie zwieść. Zwiedzenie jest poprzez zmysły, poprzez toki myślowe i poprzez emocje. Tak przychodzą zwiedzenia. Rozumiesz? Nieważne, co widzisz, nieważne, co czujesz, nieważne, co powiedzieli lekarze, nieważne, co powiedziały banki, to jest w ogóle nieważne, nieważne. Kiedy wyszedłem z więzienia po swoim nawróceniu, miałem blisko pół miliona dolarów długów. Mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia za sobą. Żadnych perspektyw. Wszystko co miałem w domu było zakradzione pieniądze. Nic nie miałem normalnego w życiu. I uglęknąłem przed tym Bogiem, trzech wodącym, który był związany moimi decyzjami. I powiedziałem tak, decyduję się na to, aby Cię uwolnić. <laughs> Uwalniam Cię do swojego życia. Uwalniam Cię do swojego życia i tydzień później, przed Monit, proszę zapłacić 100 tysięcy. A Bóg powiedział, połóż ręce na ten Monit. Położyłem ręce na Monit, teraz idź do banku, powiedz im to, to i tamto, oni się na to wszystko zgodzą. Zgodzą się na wszystko, bo uwolniłeś do tego. I narody Ci przychylę. i on przychylił mi narody. Jak potem dzwonili do mnie z banku, mówili tak, wszystko Pan straci z różnych innych. Pan wie, co się stanie, jak Pan tutaj nie będzie płacił, powiem, powiem pani, coś, nic się nie stanie, już mi się nie chciał tego powtarzać. Nic się nie stanie, proszę Pana. Jak to się nie stanie? wodam Pana do sądu. Nie poda mi pani do sądu, Pani mi da spokój święty. Ktoś powie, że jesteś nienormalny. Ja mm -hmm. nie, jestem normalny. Ja cię jestem wolny od takich rzeczy. Część długów poznikała w nadprzyrodzony sposób. W nadnaturalny. Nawet wczoraj składałem świadectwo, że kiedyś, kiedy bank e, piorun uderzył w piorunową. I cały ten nie wiem, jak się nazywa. Serwer, co się obnęło i nie zniknął, czy cały dług. Co? Ja Aleluja. Różne były rzeczy. Chodzi o to, że nie ma problemu, nie do załatwienia, zrozumcie. Nie ma choroby, nie do uzdrowienia. Bóg posługuje się prawem na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Wszelkie zło należne człowiekowi z uwagi na Jego grzeszność spadło na Jezusa. Aby wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło nam. Jezus Chrystus wziął na siebie nasze choroby, nasze niemoce, nasze porażki, nasze rozpady w małżeństwach, rozumiesz? Nasze nieszczęścia, nasze problemy, zamiast to wszystko gdzie? Do piekła, a tam to wziął, co zutylizował. Dzisiaj człowiek może żyć dobrym i zwycięskim życiem. Jaki jest warunek? Primo, że życie Jezusowi, sekundo, że będzie chodził za tym Jezusem wedle praw wiary. Że będzie wierzył, krótko powiedziawszy. że będzie wierzył Wierzył, jak wariat w każde słowo, chociaż to będzie nieracjonalne, chociaż to będzie dziwne, jak to się stanie, Panie? Jesteśmy jakiś czas temu w Raciborzu, podchodzi do nas kobieta i mówi tak, pastorze, chciałabym się pomodlić o męża. Dobrze, mówię, to dobrze mieć męża. Jaki ma być? Z nieba! Mówię, bardzo dobrze, to jest bardzo dobry wybór. Pomodliliśmy się o męża z nieba, poszła miesiąc temu, no może dwa, porozmawiam z nią. Ona mówi, coś ci powiem. Siedzę w moim kościele. Zaczyna się nabożeństwo. Wchodzi facet i siada przez go mnie. Dobra sporowniczka. Zobaczyła świeżego człowieka. i Zaczęła z nim rozmawiać. Mówi, dzień dobry, mówi to pan pierwszy raz u nas. No tak, mówi, przyjechałem tutaj, jestem w delegacji prawnej, jestem w delegacji, przyjechałem, dowiedziałem się, że tutaj jest taki, taki kościół, a Pan zna Pana Jezusa. No, ja mam tam swoje poglądy i no, no ja po prostu przyjdę zobaczyć. Mówię, skąd Pan pochodzi? On mi mówi, z nieba, proszę Panu. <głosy> Mało nie przysiadła I się z nimi już zaręczona. Narodził się z Bożego Ducha po tym nabożeństwie. Co wiesz? Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. O ile my zdecydujemy rozwiązać Jego ręce, o ile my będziemy wierzyć w to, co się wydarzyło, o ile nie będziemy myśleć, że będąc chrześcijanami, modląc się i pobożnie się zachowując, będziemy mogli uzyskać rozwiązania naszych problemów. Nie tędy, droga przyjaciela. Musimy po prostu wierzyć i oprzeć się na naszej wierze. Prezentuję ruch wiarę. Jestem człowiekiem ruchu wiary i głoszę bo nie znam na Ewangelii. Jezus był pierwszym człowiekiem ruchu wiary. Czy wierzysz? Tak! To niech Ci się stanie, będą wiary Twoje! Ruch wiary! Człowiek ruchu wiar? Uznanego popularnie za herezję w Kościele. Ale dzisiaj mówię, że to Jezusa by ze zboru wyrzucili. Z Kościoła by go wyrzucili. Jezusa by wyrzucili z Kościoła jego poglądy za to, co On Chciałbym, żebyś oparł się teraz na swojej wierze. Jeżeli nie sięgasz, ja pomogę Ci moją wiarą. Natomiast pouczę Ciebie też, że będziesz musiał dalej budować swoją wiarę, aby utrzymać swój sukces. Uzdrowienie to nie jest problem. Uwolnienie od demonów to nie jest problem. Złamanie jakiejkolwiek mocy ciemności to nie jest problem. Rzeczy dzieją się od razu, albo dzieją się w, jakimś, w jakiejś rozpiętości czasowej. Różnie to bywa. Nie nam to sądzić i nie, nie nam to jakby tutaj jakby szukać powodów tego. Nie o, tym, nie o tym mówię, ale będziesz musiał utrzymać pewien, pewien, pewien jakby pułap. Dlatego dzisiaj nastąpi w Twoim życiu pewna manifestacja Boża. U jednych z was nastąpią e, ewidentne cuda od razu, u innych z was będzie to rozciągnięte w czasie, ale i tak każdy z was będzie musiał budować swoją wiarę, aby utrzymać to, co ma Bo Diabeł przyjdzie i będzie chciał ci to wykraść, bo szatam przychodzi, aby kraść, zarzynać i wytracić. I są takie, tacy ludzie w kościołach, że oni nauczają, jak Bóg coś da, to nie można tego stracić. Ja mówię, o przepraszam. No to jak Bóg ci dał zbawienie na przykład od grzechów, to już nie możesz zgrzeszyć? O, I tutaj nie chcę rozmawiać ze mną. Ja mówię, no proszę, kto tam po nawróceniu nie zgrzeszył już? No bo rączka do góry, no nie gości. Rozumiesz? Jak on się zgrzeszy... a my no to co? Znaczy, na przecież umarł za twoje grzechy, to czemu znów zgrzeszyłeś? Powiem ci dlaczego. Bo chciałeś. Nie utrzymałeś swojego niegrzeszenia, tak? Nie utrzymałeś. Co zrobiłeś? Obmyłeś się w krwi tutaj lecisz dalej do przodu, prawda? Halleluja! Po to mamy krew. Po to, że jeżeli upadniemy, żebyśmy się obmyli i do przodu. Musimy utrzymywać jakoś swoją bezgrzeszność. Zgadza się? Więc musimy też utrzymywać inne rzeczy, które od Boga weźmiemy. Każdy cud musi być utrzymany. Kupa ludzi traci potem swoje uzdrowienia traci swoje uwolnienia. Jeden z ludzi, którzy też w Polsce wykonują pracę ewangelisty uzdrowieńczego mówi, że po jego wizytach 70% ludzi zaraz jest chory z powrotem. Dlaczego? Bo nie chcą słuchać! Nie chcą później budować swojej wiary. A po co mam przebywać w parę? A po co mam czytać Biblię? A po co mam się spotykać z wierzącymi ludźmi? Będę leszał do góry kołami, będzie wszystko dobrze. A po co mam dobrze wyznawać? Życie i śmierć jest z mocy języka przecież. No to jak ktoś zostaje uzdrowiony? A potem na przykład mówić w ten sposób, że tak, no zostałeś mądrowiony, tak, zostałem odrobiony, ciekawe, co z tego będzie. No ja i co będzie. Kicha <śmiech> będzie za was. Kicha będzie, Możecie życie śmierć jest moc języka. Już od dzisiaj zacznij mówić o sobie jako o osobie, jako osobie zdrowej, jako o osobie silnej, jako o osobie zdecydowanej. Jeżeli depresja cię atakowała, to mów, że jesteś odważna. Nie jestem odważna. Ja się tam czuję świetnie. Tak to tą depresję trzymała swoją wiarą. Jak się czujesz? Świetnie ciociu! Hallelujah! Jakieś załamanie masz terwowe, nie mam żadnych załamań. <śmiech> A co tam robisz? Trzymam diabła za mordę właśnie ciociu, bo z tobą rozmawiam. Lewą ręką trzymam telefon, prawą trzymam diabła. To jest wiara. Diabeł często musi być potem trzymany przez ciebie. Rozumiesz? Jak Bóg mnie uzdrowił z nowotworu, przyjąłem przez wiarę uzdrowienie z nowotworu, to potem wielokrotnie były sytuacje takie, że siedzę, macam się góz gdzieś. Wyczułem na przykład na gardle. Rozumiesz? Wiedziałem, że ja nawet, wiecie co? Ja nawet się nie bawiłem z tym. Już więcej nigdy tego nie sprawdziłem. Jak tylko gdzieś raz wyczułem, powiedziałem, przeklinam cię diable w imieniu Jezusa. Odkładałem rękę i nigdy więcej nie sprawdzałem tego. Tak się chodzi w wierze. Po prostu. To jest chodzenie w wierze. To jest trzymanie potem wiarła na dystans. A więc najpierw przyjmujemy cud. Najpierw przyjmujemy uzdrowienie, najpierw przyjmujemy uwolnienie, tak? A potem budujemy dalej naszą wiarę, abyśmy tą wiarą, za pomocą również naszego prawidłowego wyznania, utrzymywali to. To jest ważne. Nie możemy tylko sobie pomóc się, o połóż na mnie ręce, wiesz o to chodzi? Zostaną uzdrowione. Ja mówię tak, ale za tydzień przyjdzie do ciebie demon z powrotem. Nie ma tak, przyjaciele, to nie tak działa. W innych miejscach Słowa Bożego jest napisane, że jedno uzdrawia kogoś i mówi: idź i nie grzesz więcej, czyli nie błądź. Bo to jest słowo grzeszne, to znaczy błądzić. Grzech to jest błąd. Idź i nie błądź więcej, aby coś gorszego ci się nie przydarzyło. Rozumiesz? Idź i nie rób, i, idź i chodź prawidłowo. Bo to wraca później. Oczywiście znowu może zostać uzdrowiony, ja się pytam tylko na groma takie rzeczy. Bez przerwy do uzdrawiania, do uzdrawiania, to to w ogóle za historia. Ty nam nie pomóż, ty nam nie pomóż, a może tak, raz na dobrze, aleluja. A może jakbyśmy raz, a dobrze rzeczy zróbili nareszcie. A może jakbyśmy stawiali wierze i nie odrówniali z tej wiary później, a może tak. A może taki numer wywinił pieniądze i to organizowania i zamiast po tym przychodzenia na spotkanie po to, żeby cię uzdrowić, ty przyjdziesz po to, żeby uwierdnić Pana. Już nie przyjdzie, żeby być uzdrowiony, tylko to do tego Kościoła, żeby uwielbiać Boga. Halleluja! I razem, a potem Ty będziesz uzdrawiony, Jak to będziesz zdrowy, to mam do roboty, to jak tak się rozbieram, to idę pouzdrowiać. Rozumiesz? Bo już się nie skupiasz, już Twoje problemy zniknęły. Już inne rzeczy są teraz. Inne rzeczy. Już nie myślisz o tym, że masz problem finansowy, tylko teraz prosimy sobie zastanawiać, komu bym mógł tak dać trochę tych pieniędzy, co ma ich za dużo To jest piękne rzeczy. To są piękne. To jest piękny problem. O, rozumiem, że to chodzi. O, jak chcemy takie problemy mieć. Żeby myśleć, co mamy robić z nadwyżkami finansowymi w naszym życiu. To jest piękne. Piękne. Chciejmy tego. Będziemy się modlić zaraz. Będziemy się modlić. Jesteśmy w miejscu, przyjaciele, w którym możemy wziąć każdą rzecz od Boga. Czy ją weźmiesz, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Pomogę Twojej niewierze, Jakby moją wiarą dołączę się do Twojej wiary, ale potrzebuję od Ciebie czegokolwiek, jakiegoś haka, żebyśmy się mogli czymś złapać, jakimś elementem wiary, jakąś najdrobniejszą nicią. Rozumiesz? Nie chcę zrobić rzeczy, która jedynie będzie e, działała z mojej strony. Bo jak coś będzie działało tylko z mojej strony, to potem będziesz mu bardzo łatwo to utracić. Wiecie, ja jeszcze przed, przed kilka lat temu bym tego nie powiedział ludziom. Ja się bardzo cieszyłem, że e, ja usługuję ludziom i ludzie są uzdrawiani i są uwalniani. Tylko potem zacząłem rozumieć, że ja sobie wyjeżdżam, a ci ludzie zostają. Rozumiesz? I ci ludzie muszą mieć zbudowane pewne rzeczy, bo ja nie chcę znowu przyjechać potem w to samo miejsce i znowu uzdrawiać tych samych ludzi, bo to nie o to chodzi. Rozumiecie? To nie w tym rzecz jest. To nie tak się buduje Królestwo Boże. U nas w kraju, jak jest jakaś usługa gdzieś, usługa jakaś, na przykład uzdrowieńcza, to są, jest zawsze sporo ludzi. Ale jak są usługi, które mają budować fundament, tak, to już tyle ludzi nie ma. Ja zauważyłem to. Jak przyjeżdża gdzieś Ewangelista, przez którego działają dary duchowe, aleluja, wszyscy korzystają z tego. Ale jak przyjedzie po nim jakiś e, apostoł, czy nauczyciel, który będzie budował fundamenty to jest połowa ludzi. Bo ludzie nie chcą się zbudować. Po co się zbudować, jak za 6 miesięcy znowu przyjedzie ten brat i znowu miał uzdrowi z tego raka, to będzie się uzdrowił. taki klub rak wątroby. Został uzdrowiony. Ale za 6 miesięcy mamy raka w ale malat przyjeżdża ja już się nastawiam. Rozumiesz? Jak nie wyjdzie brat, proszę ciebie to już mamy albo załatwiony szpital, albo grabarza. Taka jest mentalność chrześcijaństwa. To jest chore, chore, chore, chore. Zróbmy rzeczy raz na dobrze. Weź swój cud dzisiaj. Bardzo cię proszę. Uwielbiam to, jak ludzie biorą swoje cuda. Uwielbiam te rzeczy. Kocham to, bo Jezus jest wyższony. Bo widzę mojego Pana, który mówi tak, czy wierzysz, że mogę Cię to uczynić? Tak. Niech Ci się stanie według wiary Twojej. Po prostu. Zróbmy róbmy dobre rzeczy. Słowo Boże mówi, że przeklętych to cię Boże wykonuje niedbale. Nie róbmy niedbałych rzeczy w naszym życiu. Nie róbmy. Róbmy rzeczy, które mają jakość. Chciałbym, żebyśmy e, zrobili w ten sposób. Chciałbym, żebyśmy mogli e, e, grać i uwielbiać Boga. I chciałbym, żeby te osoby, które z was, będą potrzebowały modlitwy, yy, wyszły do przodu. Yy, kiedy będziemy pytać was o problem, to nie opowiadajcie jak dużej historii tego problemu, bo to nie ma znaczenia. Jakby rozmiar, czasami możemy zadać jakieś pytanie, ale generalnie rozmiar problemu nie, nie, nie, nie, nie musi być tutaj nakreślony. Jeżeli jest to nowotwór, to jest to nowotwór. Jeżeli jest to problem finansowy, to jest to problem finansowy. Jeżeli dług, no, no to powiedz, że tutaj chodzi o długi, chodzi o, o takie rzeczy. Rozumiesz jakakolwiek sfera, dobrze? Czyli nie, nie, nie, nie musimy tego specjalnie y, rozwijać. Każdą rzecz, ja już teraz chcę, żeby stał na wysokości Wszechmocy Boga i dał Mu teraz pozwolenie, za działanie. Te pozwolenie nie będzie oparte na Twojej wierze w to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. To, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Hallelujah. To, co się wydarzyło, ta wymiana. Wierz teraz w tą wymianę. Wierz teraz w to, co się wydarzyło na krzyżu. Weź to teraz, po prostu. Wstajmy, proszę. Dzięki.